A wiemy, iż Bóg grzeszników nie wysłuchiwa, ale jeśli by kto chwalcą Bożym był i wolę jego czynił, tego wysłuchiwa. Od wieku nie słyszano, aby kto otworzył oczy śleponarodzonego. Być ten nie był od Boga, nie mógłby ci nic uczynić. Odpowiedzieli i rzekli mu, tyś się wszystkich w grzechach narodził, a ty nas uczysz,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 nie mielibyście grzechu, lecz teraz mówicie, iż widzimy, Przecież grzech was zostaje.